Jaki stereotyp mają Polacy na temat rosyjskich maszyn, rosyjskiej technologii? To oboje wiemy, że są to maszyny ciężkie, odporne, niestety paliwożerne. Czy kombajny Masza mieszczą się w tym stereotypie, zaprzeczają temu stereotypowi? Jak Pan to ocenia, w końcu testując już te kombajny od dobrych kilku dni? zdecydowanie zaprzeczają temu stereotypowi. Szczerze mówiąc ze wstydem muszę przyznać, że ja miałem podobne myślenie. Wstydziłem się tego mocno. Poznałem te maszyny już z prezentacji technicznych, z parametrów i teraz na polu. Również w warsztacie nasi serwisanci je zmontowali, przygotowywali do pracy. Potem też natychmiast mieli szkolenie serwisowe. Wyrazili się bardzo pozytywnie. I oni też z takim lekkim zdziwieniem, czyli początkowo dużym, potem już coraz mniejszym, że zdecydowanie są to maszyny nowoczesne, nieciężkie. Na temat paliwożerności przekonaliśmy się na polu, że zużycie paliwa jest bardzo niskie. Sama niegdyś byłam świadkiem sytuacji w trudnych warunkach terenowych, terenówka marki zachodniej miała duży problem, a kolega jeżdżący służbowym łazem poradził sobie bez żadnego problemu na tych naszych kaszubskich górkach, na których jest dużo błota, gliny, czyli bardzo ślisko. Jak oni to robią, że ten ich sprzęt daje sobie radę, czy te kombajny też takie są? Kombajny, można by powiedzieć, że też takie są, chociaż to już jest trochę tak nowsza sytuacja, ponieważ ja to porównuję już inaczej, nie, nie do, do łazów, nie do maszyn rosyjskich, które znamy. Ja to już jednak porównuję i to siłą rzeczy porównuję od razu do maszyn najlepszych tych zachodnich. Ja osobiście jeżdżę Mercedesem terenowym, no i teraz... Obserwując tą sieczkarnię, aha silnik Mercedes, przystawka Kemper, to już nie jest żadna niwa, żadna łada, to po prostu jest światowy produkt. Wjechałem wczoraj na, na pole, w którym robiliśmy prezentację dla klientów i, i, no, i się trochę mocno zakłopotałem, bo nie mogłem z samochodu wyjść, kolejny, w kolejnach woda, patrzę trochę dalej w pole, zboże miejscami w dołkach zalane wodą. I kombajny jeżdżą i jestem tam już kilka godzin i żaden się nie zatrzymał, żaden się nie utopił i żaden się nie zepsuł. No więc najpierw byłem zakłopotany, mówię, że fatalne warunki na jakąś prezentację do klientów, że to będzie jeden, jedno wielkie niepowodzenie, a za chwilę zdając sobie sprawę, jakie to szczęście, że te warunki właśnie takie trudne są, nie? bo można pokazać i się okazało, że z dużym sukcesem, że maszyny sobie poradziły. Handlując maszynami produkcji zachodniej przez, jakby nie patrzeć, ćwierć wieku, ma Pan i doświadczenie i takie opatrzenie z tym, jak patrzą na to rolnicy. Co skłoniło Pana do tego, żeby tak troszeczkę przebiegunować się i, i zacząć współpracować z jedną z największych firm rosyjskich? Ja nie miałem wyboru, bo my tutaj w Polsce początkowo przecież działając współpracowaliśmy wyłącznie z polskimi producentami. To było tam dwa, trzy lata od rozpoczęcia działalności, ale... Jednak te zmiany ustrojowe spowodowały, że y, polscy producenci popadli w ciężki kryzys. Niektórzy zbankrutowali, niektórzy mieli długi okres zapaści, y, potem następowały restrukturyzacje i my zdawaliśmy sobie sprawę, że polscy producenci w tamtym dawnym czasie, te, te prawie 30 lat temu nie byli gotowi y, na to, żeby dostarczyć nowoczesne, wydajne maszyny ekonomiczne i rozpoczęliśmy współpracę z zachodnimi markami. I to wydawał się kierunek początkowo szalony, no bo różnica cen była gigantyczna, te zachodnie maszyny były bardzo drogie, ale bardzo szybko okazało się, że zostaliśmy liderem w sprzedaży Właśnie tych marek zachodnich w klasie przecież byliśmy największym importerem przez kilka lat, największym importerem w Europie, no to aż się sam dziwiłem wtedy, kiedy mi to zakomunikowano, nie? ale niestety koncerny zachodnie mają swoje punkty widzenia na, na sposób obecności na danych rynkach. I klas dosyć dawno już postanowił, że oni sami się chcą reprezentować, a nie za pośrednictwem importera. Stracili na tym, bo przestali być liderem na rynku. Ale podjęli decyzję i okazało się, że w pewnym sensie podobnie też zaczęło myśleć AKKO, że sami chcą siebie reprezentować, tworzyć własną sieć i po swojemu i swoje wzorce narzucać. I ponieważ my nie akceptowaliśmy, bo to taka była droga, my nie akceptowaliśmy ich wzorców, zresztą one doprowadziły do bardzo dużej straty bilansowej, po raz pierwszy w historii naszej firmy, w roku 2016. I ja stwierdziłem, że nie będę kontynuował takiego sposobu pracy, który będzie powodował nasze y, straty w bilansie w kolejnych latach. I ta trudność w porozumieniu się między nami spowodowała, że oni uznali, że czas się rozejść i... W tym momencie zaczęliśmy myśleć, dopiero w tym momencie, co zrobić dalej, bo myśmy nie szukali tej zmiany. To jest takie, jak w tym powiedzeniu, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo, bo w tej sytuacji odkryliśmy zupełnie nową, nową rzecz, czyli, czyli jakby nową filozofię, że istnieją oprócz tych zachodnich potentatów doskonałych, organizacyjnie, jakościowo, Inni, którzy również są doskonali, ale w tym przypadku konkurencyjni. I to mi było potrzebne i naszym klientom też. I to była ta droga, nie, że my szukaliśmy, tylko po prostu musieliśmy poszukać i bardzo się z tego cieszę. Dwa pytania mam o Pana obawy. Po pierwsze, czy nie obawia się Pan, że sytuacja polityczna, która miewa wpływ na biznes, że jej zmiany mogą zaszkodzić współpracy rosyjskiej fabryki z polskim importerem? Oczywiście takie obawy u mnie istnieją. Zresztą w rozmowach z tymi naszymi nowymi partnerami też to podkreślałem, że przecież ryzyko jakieś istnieje, ale tak sobie trochę żartujemy, mamy biało-czerwone kombajny, pytałem się ich, a dlaczego biało-czerwone, a oni żartując odpowiedzieli, bo my przewidywaliśmy, że w końcu zaczniecie z nami współpracować, no więc obawy istnieją, ale gdzie tych obaw nie ma i, i czy... Ze strony naszych zachodnich partnerów, nie ryzyko polityczne, ale ryzyko takie koncepcyjne, czy się pojawi, no pojawiło się. No to cóż, nie ma funkcjonowania firmy bez ryzyka. I drugie pytanie również o obawy, również o ryzyko. Czy nie obawia się Pan, że polscy rolnicy będą jednak kierowali się stereotypami, tymi, o których rozmawialiśmy na początku? Nie, nie, że się obawiam. Ja wiem, że będą się kierowali, ale tak długo będą się tym kierowali, aż poznają tą naszą ofertę. I potem zostanie już kwestia zaufania, czy punktu widzenia. No bo jeżeli ktoś stanowczo będzie oczekiwał wydajnej maszyny, dobrego serwisu, dobrego zaopatrzenia w części i tych efektów ekonomicznych, czyli niska cena zakupu, niska cena części, no to akurat my to mamy i, i w związku z tym z jednej strony trzeba będzie pokonać te obawy, że gniotca, niełamiotca w cudzysłowie, bo przecież tak nie jest, a z drugiej strony popracować i, no i trzeba te obawy.